Rozdział 11. Umawiamy się na wizytę. Wizyta u dentysty. Słuchaj nagrania i powtarzaj zdania. Aby umówić się na wizytę u dentysty, powiesz: Ich möchte einen Termin bei Dr. Koszke vereinbaren. Chciałabym się umówić na spotkanie z doktorem Koszkę. Ist das noch in dieser Woche möglich? Czy w tym tygodniu jest to jeszcze możliwe? W odpowiedzi możesz usłyszeć: Tut mir leid, aber der Doktor ist in der Zahnarztkonferenz und ist in dieser Woche sehr beschäftigt. Przykro mi, ale doktor jest na konferencji dentystów i w tym tygodniu jest zajęty. Es tut mir wirklich leid, aber Montag geht es nicht. Przykro mi, ale w poniedziałek nie da rady. Erst am Dienstag oder Mittwoch Dopiero wtorek albo środa.